Ma wystarczająco dużo powodów w szewach Weiss i sfora innych zakłamywaczy mitu o komorach gazowych, aby wytrwale ujadać burzycieli mitu o sześciu milionach i komorach gazowych, w których naziści rzekomo uśmiercili miliony Żydów. Taki na przykład profesor Robert Faurison Peregrynował do wielu krajów Europy, do USA i Kanady, wykazując podczas swoich wykładów absurdalność komór gazowych. Cytat. Nie mogło zrezygnować z tej zabójczej broni, jaką były komory gazowe w obozach koncentracyjnych. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, zbudowane kosztem dziesiątków milionów dolarów amerykańskich podatników i składek diaspory żydowskiej, przedstawia jako unikalny dowód, dowód w model komory gazowej, komorę dezynfekcyjną na Majdanku. Nawet Jean-Claude Prissac w nawiasie Żyd. Autor książki opublikowanej w 1989 roku za pieniądze fundacji Beate Klarsfeld, pisze Faurison, musiał zauważyć ten błąd. Komora gazowa na Majdanku była jedynie komorą, gdzie dokonywana dezynfekcji już w 1945 roku Amerykanie, przedstawili cztery komory dezynfekcyjne z dachał jako komory śmierci. Jeśli więc organizatorzy Muzeum Pamięci Holokaustu HMM w, nawiasie, w Waszyngtonie zdecydowali się na równie poważne oszustwo, to moim zdaniem wymuszone ono zostało brakiem możliwości zaprezentowania w jakiejkolwiek formie wyglądu jednej z tych komór, które jakoby Niemcy, co powtarza się nam aż do znudzenia, Używali do mordowania tysięcy ofiar. Profesor Faurison, już od 17 marca 1992 roku zaczął przypierać do muru mitomanów żydowskich z całego świata. Podczas wykładu w Sztokholmie, dokąd został zaproszony przez jego przyjaciela Ahmeda Rami, także ustawionego przez Weissa pod ścianą, rzucił wyzwanie szwedzkim mediom. Zawierało ono Dziesięć wyrazów angielskich, a ja od razu przeczytam polskie tłumaczenie. Pokażcie mi lub naszkicujcie nazistowską komorę gazową. Słowa te profesor opatrzył dwustronnicowym komentarzem. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi poza prymitywnym ujadaniem wajsów. Otrzymał potem informację, że ówczesne szwedzkie media podjęły próby zdobycia zdjęć nazistowskich komór gazowych. Ku ich zaskoczeniu musiały przyznać, że takie fotografie nie istnieją. O co z całą pewnością postaraliby się tropiciele rewizjonistów z gatunku Wizentala, Weissa, Wiesela. Wszystkie pomieszczenia prezentowane turystom, cytat, nie posiadają ani jednej cechy świadczącej o ich rzekomym przeznaczeniu. Koniec cytatu. Wtedy zaczęło się wytrwałe polowanie na tego negocjanistę, tego rewizjonistę Faurisona przez prasę szwedzką. W potoku publikacji nie znalazło się ani jedno słowo adrem, merytorycznie uzasadnione. Faurison nazwał ich sytuacją zakłopotaniem, zakłopotaniem w cudzysłowie. Lecz było to słowo zbyt oględne. Kręgi żydowskie wydały jazgot werbalny negacji twardych dowodów. W kwietniu 1993 roku Faurison ponowił w Waszyngtonie swoje wyzwanie. Tym razem adresatami byli projektanci i sponsorzy HMM w Waszyngtonie i to podczas uroczystego otwarcia tej amerykańskiej holokaustowni. Następnego dnia uczestniczyli w tej hecy prezydent Clinton i inni szefowie państw, którzy potulnie pomknęli do Nowego Jorku. Faurisson skupił wtedy swoją uwagę na Michaelu Berenbaumie, odpowiedzialnym za naukowość projektu muzeum. Oto wyzwanie rzucone przez profesora Faurisona: Cytat. Jutro zostanie otwarte Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie. Apeluję więc do odpowiedzialnych za kształt tego muzeum o pokazanie nam fizycznego obrazu magicznych komór gazowych. Od 30 lat sam osobiście poszukuję takiego obiektu, jednak nie znalazłem go w żadnym innym obozie koncentracyjnym, ani też w muzeum czy książce, ani słowniku, ani encyklopedii, ani na zdjęciu, ani na makiecie, ani w jakimkolwiek filmie. Postanowiliśmy sprawdzić, co nowego w komorach gazowych drgnęło w 1998 roku, kiedy to ukazała się sześciotomowa Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, pod hasłem Auschwitz napisano, cytat, Był on największym ośrodkiem zagłady Żydów, których większość bez rejestracji kierowano do komór gazowych w celu natychmiastowego uśmiercenia. Wiosną 1942 przeprowadzono na jeńcach sowieckich i chorych więźniach pierwsze próby masowego uśmiercania za pomocą gazu cyklon B. Koniec cytatu. Dalej kłamca z Wielkiej Encyklopedii Powszechnej pisze, że Międzynarodowy Trybunał Norymbarski uznał, na podstawie zeznań komendanta Rudolfa Hessa, że w Auschwitz zginęło około 2,8 miliona osób w 90% Żydów. Odliczając 10% innych, czyli 280 tysięcy, otrzymujemy około miliona mln tysięcy ofiar żydowskich w Auschwitz, co było absurdalnym zawyżeniem dorobku Auschwitz. Dorobku w cudzysłowie. W innym miejscu tego tomu cytujemy zbiorczą konkluzję Lauchtera, speca od amerykańskich komór gazowych do uśmiercania skazanych na karę śmierci. Wykazał, że pomieszczenia uznane za komory gazowe nie spełniają elementarnych wymogów, zwłaszcza bezpieczeństwa ich obsługi, opróżniania komór ze zwłok, etc. Cytat. Ostrzegam więc HMM, pisał Faurison w swoim apelu, a szczególnie Berenbauma, że nie chcemy jutro, 22 kwietnia 1993 roku, po raz kolejny zobaczyć komór gazowych przeznaczonych do dezynfekcji, pryszniców, kostnic czy schronów przeciwlotniczych jako dowodów na istnienie nazistowskich komór gazowych. Tym bardziej nie chciałbym, aby o ich istnieniu przekonywał nas kawałek muru, drzwi, stos butów, okularów czy kubka włosów. Koniec cytatu. -Faurisson nie miał złudzeń co do tego, że jego wyzwanie zostanie całkowicie przemilczane przez czołowe media. Wiedział, że HMM zatrzaśnie temat posługując się oszustwem, kłamstwem, przemilczeniem. Potwierdzenie otrzymał już następnego dnia, gdy 22 kwietnia 1993, dzień oficjalnej inauguracji muzeum, gdyż otwarcie dla publiczności odbyło się 26 kwietnia kiedy udostępniono oficjalny przewodnik po muzeum liczący 250 stron, także dzieło Berenbauma. Na stronie 138 tego wiekopomnego dzieła są trzy zdjęcia przedstawiające. Metalową puszkę z cyklonem B, odlew drzwi wejściowych komory gazowej na Majdanku przez mały otwór w drzwiach SS mani, jakoby mogli oglądać agonię ofiar, wnętrze komory gazowej na Majdanku. Niebieskie plamy to pozostałości chemiczny cyklonu B. Pierwsza fotografia to jedynie dowód na używanie przez Niemców środka owadobójczego. Druga i trzecia to obrazki znane osobom zwiedzającym Majdanek. Można rozpoznać drzwi zewnętrzne i drzwi wewnętrzne, stanowiące części składowe pierwszej z komór gazowych, którą przedstawia się zwiedzającym jako komorę śmierci, a której charakterystyka odpowiada opisowi komory dezynfekcyjnej. Faurison tak kończy ten segment swoich ustaleń odnośnie komór gazowych. Cytat. Nie będę także przytaczał ekspertyzy, w której Fred Lauchter udowadnia, iż jest to komora dezynfekcyjna, w której zabijano co najwyżej przenoszące tyfus wszy, a nie ludzi. Polacy w Auschwitz byli czy nie byli. Ilu? Historyk z muzeum dr Franciszek Piper szacuje, że hitlerowcy uwięzili w Auschwitz około 140-150 tysięcy Polaków. Około 70-75 tysięcy zginęło w obozie, a wielu kolejnych zginęło po przeniesieniu do innych obozów. Franciszek Piper wykazywał że Auschwitz w odniesieniu do Polaków nie był ani obozem pracy, ani obozem karnym, choć praca była tam obowiązkiem, a pobyt karą. Powody kierowania tam Polaków były polityczne i narodowościowe, w nawiasie ideologiczne. Głównym celem kierowania Polaków było ich uśmiercanie. Eksterminacja Polaków w Auschwitz służyła terroryzowaniu narodu przed próbami czynnego oporu i celowi dalekosiężnemu – metodycznemu wyniszczaniu narodu polskiego. Tu mamy odnośnik i czytamy go. Eksterminacją Polaków pod okupacją żydobolszewicką fachowo z rozmachem zajęły się NKWD i SMERSZ, dowodzony w około 90% przez sowieckich Żydochazarów. Koniec odnośnika. Niemcy wyniszczali populację Polaków. W pierwszej kolejności elementy przywódcze, akcja AB, pod kątem uznania po zwycięskiej wojnie tych obszarów za niemiecką przestrzeń życiową, całkowicie zgermanizowaną. Dwa te podstawowe cele czyniły z Polaków, zwłaszcza w obozach położonych na terenach okupowanych grupę narodowościową całkowicie odrębną wśród pozostałych. W początkowym okresie istnienia KL Auschwitz Polacy dominowali w nim liczebnie. Od połowy 1942 roku Niemcy zwozili Żydów niemal z całej Europy, w związku z czym liczby Polaków i Żydów w Auschwitz zrównały się, a następnie w 1943 roku procent Żydów zaczął przeważać. Polacy byli chronologicznie pierwszymi więźniami Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku przybył pierwszy transport Polaków z więzienia w Tarnowie. 728 polskich więźniów politycznych skierowanych tu przez dowódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej ujęci podczas prób przedarcia się na Węgry, członkowie pierwszych podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci oraz kilka osób pochodzenia żydowskiego. Wytatuowano im liczby od 31 do 758. Tu mamy odnośnik, sądzę, że większość z nas go zna, ale przeczytam. Pierwszą trzydziestkę numerów wytatuowano kryminalistom niemieckim przywiezionym do pełnienia funkcji kapo i strażników. Koniec odnośnika. Numer trzydziesty pierwszy wytatuowano Stanisławowi Remakowi. Ocalał. Zmarł w 2004 roku. Z grupy 728 wojnę przeżyło 239. Polacy byli ofiarami pierwszej masowej egzekucji w Auschwitz. 20 listopada Niemcy, w nawiasie nienaziści rozstrzelali wtedy 40 Polaków w odwecie za udział w ruchu oporu. To był początek późniejszych masowych rozstrzeliwań w obozie. Ta pierwsza masowa egzekucja była błyskawiczna. Do obozu przywieźli ich o godzinie 11.45. Pół godziny później już nie żyli. Najmłodszy miał 21 lat, najstarszy – 63. Przez cały okres istnienia obozu trafiali do niego przedstawiciele polskich elit intelektualnych. Ludzie nauki, kultury, sztuki, politycy, duchowni, lekarze i nauczyciele, prawnicy, inżynierowie, wojskowi. Tylko z Krakowa i okolic zginęło tam 38 596 osób. Do Auschwitz dowożono Polaków chwytanych m.in. w ulicznych łapankach. Dla przykładu, wśród 1666 osób aresztowanych 15 sierpnia 1940 roku w Warszawie, aż 1153 ujęto podczas łapanek. W Auschwitz masowo wykonywano wyroki śmierci tzw. sądu doraźnego katowickiego gestapo. Tak zamordowano od 3 do 4,5 tysięcy Polaków ze wschodniej części Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Polacy byli ofiarami zarówno pierwszej, jak i ostatniej masowej egzekucji 5 stycznia 1945 roku. W osławionym bloku śmierci, bloku śmierci w cudzysłowie, był to blok numer 11, odbyło się ostatnie posiedzenie sądu doraźnego z Katowic. Dzień później 110 skazanych Polaków, kobiet i mężczyzn zostało rozstrzelanych przy krematorium numer 5 w Birkenau. Zbrodniczemu sądowi przewodniczył od 1943 roku Johannes Tumlar. Po wojnie uniknął kary, choć wielokrotnie zasłużył na czapę. Ten zbrodniarz żył sobie spokojnie w Eriskrich nad Jeziorem Bodeńskim. Zmarł w 2002 roku przez nikogo nie niepokojony. Czyżby tropiciele nazistów, a zwłaszcza rewizjonistów, przypomnę nazistów wtedy słowie, negacjonistów Holokaustu, przegapili swoim sokolim okiem tak makabrycznego mordercę z Auschwitz? Jak to było możliwe? A było. Ponieważ Tumler wydawał wyroki nienażydów w nawiasie, może uśmiercał także jakąś niewielką liczbę Żydów. Ale większość stanowili Polacy, bo polski ruch oporu potężniał na czele z powstaniem warszawskim. A przecież Polacy to goje, bydło. Oni byli poza kryterium Holokaustu. Jednak Johannes Tumler nieoczekiwanie powrócił na marginalne karty polskiego Holokaustu. W nawiasie zapomnianego Holokaustu R. Lukasa za sprawą czytelnika naszego dziennika 3-4 listopad 2012, który w dziale listów do redakcji napisał Cytat Wszystkich świętych w Auschwitz 1944 roku 31 października 1944 roku Niemiecki sąd pod przewodnictwem szefa katowickiego gestapo Johannesa Tumlel skazało na terenie KL Auschwitz w bloku nr 11 kilkudziesięciu więźniów na śmierć. Byli nimi Polacy, którym zarzucano działalność w ruchu oporu na terenie rejencji katowickiej. Skazańców stracono na zajutrz. 1 listopada w uroczystość wszystkich świętych. Jednym ze straconych w tym szczególnym dniu był Jan Cupiał, który w pożegdalnym grypsie, eksponowanym dzisiaj w Muzeum Auschwitz-Birkenau, napisał Kochana Stefciu, moja żonko, już dzisiaj, 31 października, idę niewinnie na wykończenie. Pamiętaj zawsze o mnie. Moja żonko, a naszą ukochaną córeczkę wychowaj w porządku i pobożnie, żeby ją Pan Jezus miał w swojej opiece. Gdy otrzymasz tą kartkę, pokaż ją mojej mamie. Kochana mamo i bracia i siostry, żyjcie w zgodzie i nie róbcie krzywdy mojej córeczce i żonie. Zostańcie z Panem Bogiem i módlcie się za mnie. Jan Cupiał Adres Czupał Stefania Trzebinia, Dancy Gierster 6 Wraz z pozostałymi skazańcami Jan Cupiał został rozstrzelany dopiero w dniu następnym we Wszystkich Świętych w Brzezińce, czyli KL Auschwitz II Birkenau, najprawdopodobniej w krematorium numer 5. Przed śmiercią Jan Cupiał na belkach stropowych w jednej z sal na parterze bloku numer 11 pozostawił także dwa napisy pożegnalne, mając nadzieję, że ktoś zwróci kiedyś na nie uwagę. Zimą 1945 roku jego brat Józef Cupiał Wkrótce po wyzwoleniu KL Auschwitz szukał w bloku śmierci śladów po swoim zamordowanym bracie. Na belce stropowej w jednej z sal zauważył napis wykonany ołówkiem: Cupiał Jan Strzebini, Kreis krenał. zawyrokowany na karę śmierci 31 października 44. Proszę uprzejmie zawiadomić moją rodzinę: Dancy Gerster 6, Kreis Kreną. Nie miał najmniejszej wątpliwości, że jest on autorstwa jego brata Jana Cupiała, który urodził się w 1909 roku w Ligocie, położonej w połowie drogi pomiędzy Trzebinią a Olkuszem, gdzie ich rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Johannes Tumlar, przewodniczący sądu doraźnego w bloku nr 11 – który podczas posiedzeń tego sądu skazał na śmierć od września 1943 roku do stycznia 1945 roku co najmniej tysiąc Polek i Polaków, zmarł w Niemczech mając 96 lat. W maju 2002 roku. Adam Cyra, Oświęcim. Kłamstwo oświęcimskie w żydowskim wydaniu. Wizyta Dawida Irwinga w Polsce wywołała spory szum medialny. Zmobilizowała przeciwko niemu i innych rewizjonistów wszystkie zdrowe siły stojące na straży prawomyślności i praworządności w kwestii Holokaustu. Zastanawiające jest przy okazji tego szumu medialnego stanowisko agencji ADL w Polsce wobec ikony, ikony w cudzysłowie, Holokaustu, Eli Wizela. Tego kłamcę można z całą pewnością nazwać kłamcą oświęcimskim. Kłamca oświęcimski w cudzysłowie. Tylko, że nikt go nie ściga, a wprost przeciwnie. Zaprasza się go na odczyty, za które kasuje ponoć po 25 tysięcy dolarów. Historia wyczynów pana Wizela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, jest długa. Tutaj chciałbym przedstawić ją w dużym skrócie i w nieco innym kontekście. Węgierski Żyd mieszkający obecnie w Australii, Miklos Grunner. W maju 1944 roku, w wieku 15 lat, deportowany został z całą rodziną do Auschwitz-Birkenau. Rodzinę rozdzielono, matka z młodszym bratem Grunera została zgładzona. Gruner z ojcem i starszym bratem zostali skierowani do przymusowej pracy w fabryce syntetycznego paliwa, należącej do IG Farben. Ojciec zmarł po sześciu miesiącach, a starszy brat został przeniesiony do obozu w O Osamotnionym chłopcem zaopiekowali się dwaj starsi współwięźniowie, przyjaciele zmarłego ojca, bracia Lazar i Abraham Wiesel. W ciągu następnych miesięcy Miklos Gruner i 31 Lazar Wiesel stali się przyjaciółmi. Miklos nigdy nie zapomniał numeru obozowego wytytułowanego na przedramieniu Lazara. a. 77, w styczniu 1945 roku, wobec nadciągającej Armii Czerwonej, więźniowie ewakuowani zostali do obozu w Buchenwaldzie. I tu ciekawostka. Wybór obozów Niemcy pozostawili więźniom. Mogli uciekać przed Sowietami na zachód albo czekać na wyzwolenie przez nich obozu. Tysiące z nich wybrało ucieczkę z Niemcami. W wyzwalanym potem przez Sowietów obozie zostali nieliczni. Podczas Eksodusu umiera z zimna i głodu ponad połowa więźniów, wśród nich także Abraham, starszy brat Lazara Wizela. W kwietniu armia amerykańska wezwala Buchenwald. Wśród ocalałych znajdowali się Miklos i Lazar. Po rekonwalescencji Miklos emigruje do Australii. W 1986 roku Miklos został odnaleziony w Australii przez poważną szwedzką gazetę i zaproszony do Szwecji na spotkanie ze starym przyjacielem Elie Wieselem. Starym przyjacielem w cudzysłowie. Gdy Miklos odpisał, że nie zna żadnej osoby o tym nazwisku, odpowiedziano mu, że Eli Wiesel to ta sama osoba, którą poznał w obozie jako Lazara Wiesela a jego numer obozowy to A7713 Miklos pamiętał doskonale ten numer i z radością przystał na spotkanie potem wspominał cytat Byłem bardzo szczęśliwy na myśl że ponownie zobaczę Lazara lecz gdy wylądowałem byłem ogromnie zaskoczony zobaczyłem przed sobą człowieka którego nie znałem nie mówił nawet po węgiersku lecz po angielsku z silnym francuskim akcentem tak więc nasze spotkanie trwało nie więcej niż 10 minut. Jako pamiątkę ze spotkania otrzymałem od tego człowieka książkę zatytułowaną Noc, za autora, której się podawał. W tamtym momencie nie wiedziałem jeszcze, co mam o tym myśleć. Zakomunikowałem jednak, że przedstawiona mi osoba nie jest tym, za kogo się podaje. Miklos wspomina także, że podczas tego dziwnego spotkania, Elie Wiesel odmówił pokazania mu numeru obozowego, rzekomo wytatuowanego na przedramieniu. Cytat. Po tym spotkaniu z Elie Wieselem przez 20 lat prowadziłem wszędzie poszukiwania i odkryłem, że człowiek o tym nazwisku nigdy nie był w nazistowskim obozie, nie figurował na żadnej liście więźniów. Koniec cytatu. Wreszcie Miklos odkrył, że książka podarowana mu przez Wiesela w 1986 roku w Szwecji za autora, której się podawał, w rzeczywistości została napisana po węgiersku w 1955 przez starego obozowego przyjaciela Miklosa, Lazara Wizela, i opublikowana w Paryżu pod tytułem Milczenie Świata. Książka została okrojona i przepisana po francusku i angielsku i wydana pod francuskim tytułem La Nuit i angielskim Knight. Eli Wiesel sprzedał 10 milionów egzemplarzy nocy i dorobił się Nobla, podczas gdy, jak utrzymuje Miklos, Lazar Wiesel, prawdziwy autor, zniknął w tajemniczych okolicznościach. Cytat. Wiesel nigdy więcej nie chciał się ze mną spotkać, mówi Miklos. Osiągnął sukces, zarabia 25 tysięcy dolarów za 45-minutową konferencję o Holokauście. Poinformowałem oficjalnie FBI, że Eli Wiesel jest uzurpatorem, lecz nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Zwracałem się także do Szwedzkiej Akademii Królewskiej, bez żadnego rezultatu. Otrzymałem wiele gróźb śmierci, jeśli nie przestanę zajmować się tą sprawą, lecz ja już śmierci się nie boję. Zdeponowałem w czterech różnych krajach kompletne dosie. Które zostanie upublicznione w przypadku mojej nagłej śmierci. Świat musi się dowiedzieć, że Eli Wizer jest uzurpatorem, i mam zamiar to powiedzieć w książce, którą zatytułuję: Historia Nagrody Nobla i Skradzionej Tożsamości. Koniec cytatu. Tyle o najsłynniejszym piewcy Holokaustu, złodzieju cudzej tożsamości. Istnieje więcej takich udowodnionych przypadków konfabulacji i ordynarnych kłamstw mających na celu budowę i umacnianie religii Holokaustu. Religii w cudzysłowie. Do bardziej znanych przypadków należą polskojęzyczny Żyd Jerzy Kosiński ze swoim malowanym ptakiem. Benjamin Wiłkomirski, w nawiasie podający się zresztą za Żyda, z pamiętnikami z Auschwitz. Słynne pamiętniki Anny Frank. Wszystkie te dzieła, dzieła w cudzysłowie, zostały obsypane nagrodami i znalazły się wśród lektur obowiązkowych w całym zachodnim świecie. Dodajmy na zakończenie wątku ze złodziejami cudzej tożsamości, że Jachwę srogo pokarał Wizela. Boleśnie uderzył go po kieszeni. W trzecim tomie Hazarskiej Dziczy opisałem innego, tym razem bankowego oszusta. Madofa, który nakłonił Eli Wizela do zdeponowania dziesiątków milionów dolarów uczułanych przez niego metodą kradzieży cudzej tożsamości. Bank Madofa runął w przepaść kryzysu finansowego, kryzysu finansowego w cudzysłowie, pociągając za sobą miliony Wizela. Szuja żydowska oszkapiła inną szuję żydowską. Tu na dzisiaj zakończymy. Na wysłuchanie dalszej części zapraszam jutro.